Bar Karola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z drzemem są Pire. Wcale nie tak Nie tak to miało być. To w sumie twaza za krótko By mogło mieć sens Od niespapranych rąk Aż po ostatni krzyk Jestem nieważny tylko pakietem zdjęć zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił by razem zwalczyć niebezpieczny styk suwi. Być. Dobry wieczór. Witam Was bardzo ponownie w kolejnym odcinku Baru Karola. Dawno się już nie słyszeliśmy. Myślę, że winien jestem Wam kilka wyjaśnień. Może nawet nie winien, ale co mi szkodzi. W sumie obiecałem, że pewne sprawy nieco się rozjaśnią. Więc opowiem Wam trochę o tym wszystkim. Po pierwsze, po pierwsze opowiem Wam skąd się w ogóle wzięło AA i dlaczego się wynurzyłem. I w ogóle, po co mi blip? Co myślę o portalach społecznościowych? Jakie mam poglądy polityczne? Religijne? Co myślę o seksie grupowym? O tych wszystkich sprawach, które nas wszystkich tak bardzo interesują. To znaczy... Mnie one interesują. O Was to nie wiem. Ale co mi tam? Jest mi to obojętne. Otóż. Yy, historia była taka, że właściwie. Właściwie mówiłem już o tym na samym początku. Niedawno rozmawiając. Właściwie. Rozmawiając w formie. W formie tekstowej słowem pisanym y, z papą pytałem się go dlaczego w ogóle zaczął nagrywać i to samo pytanie zadałem sobie dlaczego właściwie zacząłem nagrywać nie wiem y, poczułem taką poczułem taką potrzebę ale nie wiedziałem jak się to nagrywanie skończy nie spodziewałem się nie spodziewałem się jakichś y, jakich zadowalających efektów. Poza tym technika też nie bardzo mi y, chciała ze mną współgrać. Więc myślałem sobie, nie ma sensu w ogóle wynurzać się z podcastem, który i tak zaraz zginie, tak jak wiele innych podcastów. Pomyślałem... Spróbujemy, pobawimy się, zobaczymy, co z tego wyniknie. No i tak się zaczęło nagrywanie. Rzeczywiście w jakimś momencie pojawiła się ta idea nagrać 10 odcinków i zostać podcasterem. A wszystko to jeszcze zanim pierwszy raz mój głos pojawił się w podcastofonie. To nie było zamierzone działanie. Hmm, chociaż patrząc teraz z perspektywy czasu, można by pomyśleć, że, że właśnie tak miało być, że była to jakaś forma reklamy. Później hmm, najpierw, żeby słuchacze oswoili się z nowym głosem, a później dać im porcję gotowego już podcastu. Nie, nie, nie. To wcale nie tak. Nie tak to miało być. Uczerłem się za nagrywanie i, i tak sobie nagrywałem, nagrywałem i dalej nagrywałem. I... coś mnie, kurde, podkusiło. Podkusiło mnie, żeby wejść na Blipa. Ja osobiście nie jestem fanem portali społecznościowych, naszej klasy, Facebooka, Blipa, Twittera. To wszystko jest dla mnie dość powierzchowne i odnoszę wrażenie, że dla wielu osób zastępuje to prawdziwy kontakt a ja ciągle jeszcze jednak lubię usiąść sobie z kimś przy herbatce przy piwku spojrzeć głęboko w oczy i pogadać jak Polak z Polakiem albo z Niemcem albo z Ruskiem, z Angolem w śreba nie, nie lubię za bardzo tych zabawek. Chociaż mam jakieś tam konta porobione gdzie nie gdzie. Ale to ale nie korzystam z nich. Nie korzystam z nich, nie używam za bardzo. No i pewnego dnia coś mnie podkusiło, żeby wejść na Blip, bo tak często już słyszałem w podcastach, w podcastofonie, jaki to ten Blip jest fajny myślę sobie, popatrzę, zobaczę co tam się dzieje no i zameldowałem się zameldowałem się, niestety za dużo danych podałem no i tak sobie zacząłem klikać po różnych nikach, stronach wszedłem do Przemka no i niestety, ale nie pomyślałem o tym że zostawiam ślady nie wiedziałem o tym, że blip jest aż tak przejrzysty że wszystko widać, kto, gdzie, co i kiedy jak również z kim no i niestety zaraz chyba parę godzin później już Przemek trafił na mój trop na trop Pawła anonimowego audiosłuchacza a dlaczego AA? Yy... najpierw byłem biernym słuchaczem. Takim, coś się korzysta i nie daje znaku życia. Czyli takim, jaki jest najbardziej chyba znienawidzony przez wszystkich podcasterów. Ale potem pomyślałem sobie, poczułem się zobowiązany, żeby jednak zostawić jakiś ślad po sobie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to motywacja, motywacja do nagrywania, że y, autorzy potrzebują tego feedbacku, potrzebują jakiegoś odzewu, potrzebują wiedzieć, że po drugiej stronie mikrofonu, właściwie to głośnika, kabla, wszystko jedno, jak zwał, tak zwał, że po drugiej stronie jest ktoś, kto tego słucha, nie tylko ściąga, że to nie tylko chinole, ale kto, kto, kto rzeczywiście słucha i, i kogo to cieszy, kto ma jakąś radość z tego, co my nagrywamy. Więc, więc zacząłem komentować. Trzeba było jakoś podpisać się. To znaczy najpierw napisałem jakieś dwa komentarze, jako anonimowy, ale później stwierdziłem, że trzeba jednak... Trzeba jednak mieć jakiegoś nika, żeby być rozpoznawalnym. Żeby było wiadomo, że to ta sama osoba. Tym bardziej, jeżeli próbuje się nawiązać z kimś jakiś dialog, jeżeli odpowiada się komuś. Trzeba było się jakoś podpisać. A że... Nie byłem zameldowany i właściwie nadal nie jestem jako nic zameldowany, kiedy się kiedy, kiedy komentuję, więc jako anonimowy podpisałem się. Paweł AA. Tak mi się jakoś skojarzyło. Nie wiem z czym. No i tak już zostało. Tak już zostało, tak poznaliście mnie jako Pawła AA. E, chociaż wolę być dla was jednak waszym barmanem tak mi się jakoś spodobało właśnie apropo barmana a propos, um, baru Karola zauważyłem, że e, trochę, trochę trochę mało jest zrozumienia jeśli chodzi o tą nazwę a wydawało mi się, że w jednym z odcinków już chyba dość wyraźnie wytłumaczyłem e, skąd wzięła się ta nazwa Barcarola Barcarola to utwór muzyczny jedną taką Barcarolę napisał również Fryderyk Chopin, nie było to chyba jego ulubiony ulubiony ulubiony, ulubiony cały. ulubiony nie był to chyba jego ulubiony gatunek mm, ale taka gra słów spodobała mi się pomyślałem właśnie o podcastowej kawiarence. Pomyślałem sobie, no to zrobimy bar. Bar Karola. Bar Karola. I każdy może sobie to interpretować tak, jak mu się to podoba, jak bardziej mu pasuje. Ja osobiście lubię Frycka, więc Bar Karola mi odpowiada. A tak a na początku Ktoś sobie wymyślił, widziałem, że nawet były poszukiwania. Barka, rola w wyszukiwarce. W podcastofonie też ktoś rzucił takim hasłem: barka, rola. Znaczy się rola na barce. Nie, kochani. Nie ma to nic wspólnego ani z barką, ani z rolą. Yy, barka. To może być albo pojazd wodny do transportu, ale znamy również barkę, utwór muzyczny. Może ja zacytuję. Kiedyś stanął na brzegu, szukał ludzi gotowych pójść za nim. z tą barką nie mamy nic wspólnego. Obróć podobieństwa. I tyle w zasadzie wyjaśnień. Yy, chciałem wam podziękować za wszystkie komentarze. Nie odpisuję za bardzo. Z tego względu, że są to wszystko odcinki już stare. Yy, I nie sądzę, żeby ktoś Ponownie zaglądał na te strony i czytał jakieś zwietrzałe komentarze. Ale dziękuję Wam wszystkim, wszystkim, którzy się udzieliliście. Na początku, jak się okazało, były nieco problemy z komentowaniem. Nie wiem dlaczego. Pierwszy komentarz udało mi się zamieścić bez problemu może miało to jakiś związek ze zmianami na stronie z tłumaczeniem jej którego musiałem dokonać własnoręcznie nie mam zielonego pojęcia wprowadziłem kapcia i teraz można komentować bałem się trochę tego kapcia bo wiem, że na przykład komentarzy u Maćka Skwary nie udało mi się chyba nigdy zamieścić ponieważ yy, kapcia nie przyjmowała nie przyjmowała ode mnie kodu ale na mojej stronie jakoś to funkcjonuje na szczęście yy, nie ma polskich znaków jak widać są tylko znaki zapytania polskie zresztą nie wiem czy można coś z tym zrobić to zapewne już jest sprawa serwisu z którego korzystam i na razie nie będę korzystał z innego serwisu, ponieważ byłoby to... Ponieważ jest mi tak łatwiej. Powiem tak. Tak jest mi najłatwiej. I jeżeli możecie, piszcie po prostu bez polskich znaków. Dla mnie osobiście jest to żaden problem. Jestem do tego przyzwyczajony. Nie mam polskiej klawiatury. Mieszkam za granicą i właściwie piszę i odczytuję teksty pisane bez polskich znaków. Nie mam z tym żadnych problemów. Nawet jeżeli czasami wyrazy trochę śmiesznie wyglądają, bez, bez ogonków i są jakieś bez sensu, yy, nasz mózg jest tak wspaniały, że nawet nie muszą być. Yy, litery posortowane i tak w MIG odczytujemy znaczenie wyrazów, nawet jeżeli są nieco pomieszane To wspaniałe Cóż jeszcze? Piszcie dalej, jeśli Wam się podoba. Jeśli wam się nie podoba, też piszcie, piszcie, ale małymi literami. Y Chwilowo jest trochę ciężko z nagrywaniem. Do stycznia jestem, jestem zalatany, zabiegany. Nie chciało się nosić teczki. Trzeba nosić woreczki, kiedyś mówiono, a u mnie jest odwrotnie na stare lata. Zachciało mi się kwalifikacji podwyższania i chodzę do szkoły powiem tak nie śmiejcie się starsi ludzie też mogą chodzić do szkoły i niestety, ale no cienko, cienko jest z czasem nie wiem jak to będzie teraz z nagrywaniem wiem, powiecie, nagrał parę odcinków i, i, i, i już cieniuję Wiem, że cieniuję. No i co z tego? Mogę. Inni też cieniują czasami. Wiecie, martwię się, martwię się, bo w zasadzie jest to trzeci podcast nadawany z Bundesrepublik Deutschland, czyli z Niemieckiej Republiki Federalnej. W zasadzie trzeci. Pierwszym była Samosia, drugim podcast. Drugi podcast zaczęła nadawać koleżankę Gosi Samosi Uf. Cóż to za tytuł był Niech się skupia O no super ja się urwał A, zaraz wracam Właśnie pierwsza była Gosia Samosia Później długo, długo nic Następnie pojawił się podcast Zaraz Wracam, nagrywany przez koleżankę Gosi Samosi. Tylko tak, Zaraz Wracam, nagrało, nie wiem ile, ze cztery odcinki i zniknęło z Eteru. Właściwie to trudno powiedzieć, że zniknęło. Pojawia się i znika, jak sama nazwa wskazuje. Gosia z kolei też gdzieś zniknęła. I boję się, że może się pojawić taka, takie, tak. Pięć odcinków ukazało się podcastu, zaraz wracam. Na przestrzeni do kwietnia 2010. Od kiedy? Od grudnia. Cztery miesiące. No, powiedzmy, jeden odcinek na miesiąc. Ostatni cztery miesiące temu. Ponad cztery. Ostatni już ponad cztery miesiące. I teraz boję się, bo y, chłopacy w podcastofonie powiedzieli, że Gosia będzie dla mnie niedoścignionym wzorem. Jest to prawda, ale nie chciałbym, żeby teraz... Y, Pojawiły się jakieś spekulacje, że może, że może porwałem Gosię Samośia, albo coś w tym stylu, no bo pojawił się w eterze Barcarola i zniknęła Gosia samosia. Nie jest dobrze. Ja mam nadzieję, że Gosia przedłużyła sobie wakacje. Za parę dni się. Nie wiem, no przepraszam. Przecież tutaj już się skończyły wakacje więc nie wiem, co się dzieje. Wiecie, znałem kiedyś... Znałem kiedyś jednego lotnika. Ten to był zalatany. Eee, może Gosia też jest taka zalatana? Łomatko! Ale się popsuło. I... Eee, mam nadzieję, że znowu pojawi się niedługo w Eterze, bo to najpiękniejszy głos polskich podcastach. Rzecz by można. Eee, to tyle. Na razie. Pozdrawcie Kazie. Eee, Jacek Iluminator, e, znany już też z podcastofonów, który, który szykuje się do nagrywania własnego podcastu, pytał się mnie o technologię i czy zamierzam coś na ten temat powiedzieć. Właściwie nie zamierzam nic na ten temat mówić, ponieważ zapewne nikogo to nie interesuje. Ale powiem. W jednym z odcinków opisywałem, to znaczy mówiłem o serwisie, z którego korzystam. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany i chciałby też z tego serwisu skorzystać, to Zapraszam na stronę www.podhost.de. Jest niestety dla niektórych, dla mnie nie, w języku niemieckim wszystko, ale można się za darmo zameldować albo kliknąć sobie na angebotę, gdzie jest cennik 30 MB. 30 MB miesięcznie są za absolutną darmochę. 50 kosztuje euro 50 miesięcznie. 100 MB na miesiąc kosztuje 3 euro miesięcznie. 200 MB na miesiąc kosztuje 5 euro miesięcznie. No, dla początkującego podcastera jest to super sprawa o tyle, że można nagrywać, nie ma żadnego ryzyka finansowego, wszystko jest zautomatyzowane, nie ma problemu z RSS-ami. Naprawdę mogę polecić. No jeżeli ktoś ma więcej do powiedzenia, no to niestety, ale musi wykupić już jakiś większy pakiet, bo z 30 MB niestety zbyt wiele się nie da zrobić. MBT, tak jak Skoda, kiedyś była. Pozdrawiam Macieja Skwarek. Yy, ale jego jest nowsza. Pewnie 105L. <śmiech> Też taką jeździłem. Sprzęt nagrywający. Najpierw miałem mikrofon firmy Watson. Kupiony w realu. Chyba... Kosztował pewnie z 5 euro. Albo coś koło tego. Podłączony bezpośrednio do laptopa. Niestety y, poziom y, jakości był tak zadawalający, że, że, że, że nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Y, odszumianie już w software'ze niewiele dawało. Poza tym poziom głośności był piekielnie niski. Właściwie trzeba było krzyczeć prawie, że do tego mikrofonu, żeby cokolwiek można było usłyszeć. Miałem to szczęście, że rozmawiałem ze znajomym, z kolegą, który, który opowiadał mi właśnie, że ma nagrywajkę, kupił sobie, żeby coś sobie w drodze jakiś notatki robić, ale właściwie nie korzysta z niej. Okazało się, jak mi to opisał, że to chyba prawdopodobnie jest Zoom. Kiedy następnym razem się widzieliśmy, rzeczywiście przeniósł, przeniósł tą nagrywajkę. Faktycznie jest to Zoom i stwierdził, że mogę testować tego Zooma, co właśnie niniejszym czynię. Do dzisiejszego dnia testuję mu tego Zooma, Zoom H2. W handlu jest teraz, pojawił się Zoom H1, jeszcze mniejszy, jeszcze tańszy i równie dobra jakość dźwięku ma być. Przypomina on nieco bardziej mikrofon, może trochę wygodniejszy w trzymaniu. Jeżeli nagrywamy w drodze, kosztuje około 100 euro, zdaje się, chyba tak, albo 100 dolarów, nie wiem. A zobaczcie sobie, wejdźcie sobie na stronę Zuma. To sobie sami przeczytacie. Yy, wszystko jest montowane w programie Audacity, czy jakoś tam podobnie. Tak zwał, tak zwał. Inny software niestety u mnie nie poleci, ponieważ sprzęcicho mam zbyt stare i nie pociągnie mi nic innego. A szkoda. Szkoda, bo może byłoby fajnie. Łatwiej by było. Ale... Muszę przyznać, że jak na, jak na instrument darmowy jest Audacity wreszcie rzeczywiście doskonały, doskonałym instrumentem. Czasami coś się tam poknoci, czasami się coś zagotuje, no ale trudno. Trzeba po prostu od czasu do czasu podczas montażu zrobić, e, zapisać kopię awaryjną w razie gdyby się coś spsuło i wszystko jest wtedy dobrze to tyle ględzenia na dzisiaj pierdzenia mojego y, takiego bezsensu w sumie, w sumie właściwie to chciałem wam powiedzieć że was bardzo lubię y, że dziękuję wam za komentarze że przepraszam że nie komentuję odpowiedzieć w skrócie jeszcze raz y, iluminatorowi Jackowi y, poprosić go żeby się sprężył i wreszcie wydał coś swojego Bowiem, że już właściwie ma nagrany materiał. To jest tylko kwestia opublikowania tego. No i tyle. Nie będę Wam już dzisiaj zabierał czasu, bo to szkoda tylko Waszych uszu. Żegnam się na razie z Wami. Do następnego razu. Słuchaliście Baru Karola, a mówił do was wasz barman. Dobranoc. Życie bez Byłe nad życiem swoim. Przepłynę za nim zdąży rozejrzeć się. Jedno z drugiego. Tropimy się co na. W i oceanie powodzi łez Zbuduje wielką flotę zjednoczonych sił By razem zwalczyć niebezpieczny z tych